To są informacje Polskiego Radia 24. Po ponad pięciu latach w białoruskich łagrach jest już na wolności. Andrzej Poczobut wrócił do Polski. Koalicja mówi o wstydzie, opozycja o prześladowaniu czterech polskich europosów bez immunitetu. Ważą się losy Pauliny Hennik-Kloski w czwartek. Głosowanie nad wotum nieufności dla ministry klimatu. Minęła godzina 22. Kamilolak, zapraszam. To była szeroka operacja polskich służb i innych państw, tak zwolnienie Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia komentują eksperci. Polsko-białoruski dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi i opozycjonista w łagrach reżimu Łukaszenki spędził ponad pięć lat. Został uwolniony w ramach polsko-białoruskiej wymiany więźniów. Eksperci podkreślają, że prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka nie uwolnił Andrzeja Poczobuta ze względów humanitarnych, tylko został do tego zmuszony. Łukaszenka jest w trudnym stanowisku, teraz gospodarka stagnuje i on chce zniesienia sankcji. Powiedział doradca Światłany Cichanołski Franciszek Wieczorka. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta to była szeroka operacja służb polskich i innych państw. Nie bez znaczenia były wysiłki dyplomacji amerykańskiej, która od kilku miesięcy konsekwentnie zabiega o uwolnienie kolejnych więźniów politycznych. Powiedział dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Wacław Radziwinowicz, publicysta specjalizujący się w tematyce wschodu, szczególnie docenia niezłomność. Andrzeja Poczobuta. Nie poszedł na żadną współpracę nie dał się złamać. To jest wielkie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy mówią o wstydzie, a deputowanie Prawa i Sprawiedliwości o prześladowaniu konkurencji. Takie są komentarze po uchyleniu immunitetów czterem polskim deputowanym. Na sesji w Strasburgu ochronę prawną stracili Daniel Bajtek i Patryk Jaki z PiSu, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej oraz Tomasz Bulczek z Konfederacji. Europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że grupa Polaków z uchylonymi immunitetami jest coraz Większa. No, jeden wielki wstyd i dobrze, żeby elektorat też PiSu dowiedział się, co panowie i co panie tutaj z PiSu i Konfederacji wyczyniają. Europosłów PiSu i Konfederacji skrytykował też Krzysztof Szmiszek z Nowej Lewicy. W przekonaniu polskiej prokuratury wypełniają te ich działania e, znamiona czynów zabronionych. Zatem parlamentarzyści nie uznali, że trzeba chronić ich immunitet. Robią takie rzeczy, które absolutnie nie mieszczą się w granicach działalności nawet szeroko pojętej posła do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej immunitety stracili już Adam Bian, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Michał Dworczyk. Wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości. Rządzący są spokojni o głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu. Zaplanowano je na czwartek na sejmowych korytarzach. Słychać, że wynik będzie korzystny dla Pauliny Hennik-Kloski. Polska 2050 może straszyć, ale na końcu i tak zagłosuje z nami, mówią zgodnie posłowie Lewicy, PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. A Witold Zębaczyński z KO przypomina kolegom z sejmowej większości, jakie mogą być konsekwencje współpracy z opozycją. Ja sobie nie wyobrażam takiego koleżeństwa na przykład na wspólnych listach wyborczych, więc to są odsunięte w czasie reperkusje. Przewodniczący klubu Polska 2050 Paweł Ślis odpowiada, że jego posłowie są lojalnymi partnerami koalicji Rządowej. Dodaje, że to minister klimatu po tym jak zbojkotowała spotkanie z nimi, bierze odpowiedzialność za wynik czwartkowego głosowania. Nie zachowała tego partnerstwa, szacunku i zawarwibru sejmowego. Polska 2050 daje minister jeszcze jedną szansę i zaprasza na czwartkowe posiedzenie klubu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A szefowa resortu klimatu Paulina Hednik kloska stwierdziła, że wniosek o jej odwołanie to nic innego jak test lojalności koalicji. Podkreśliła, że to za czasów PiSu dochodziło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 Wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczął wizytę w Algierii. To pierwsza taka podróż szefa polskiej dyplomacji od lat. W drodze do Algieru minister podkreślił, że wyjazd ma zarówno wymiar polityczny jak i gospodarczy. Ważny komponent gospodarczy jest z nami wiceminister aktywów państwowych, także spółka Orlen, z oczywistych względów Algieria, dziesiąty producent gazu na świecie, szesnasty ropy, są otwarci na współpracę w zarządzaniu tymi zdolnościami. Szef MSZ-u zaznaczył też, że rozmowy mają dotyczyć także bezpieczeństwa imigracji. Mamy interes w tym, żeby Afryka Północna była stabilna, żeby się bogaciła, żeby ludzie znajdowali miejsca pracy u siebie, a nie dawali się wykorzystywać przez szmuglerów, przez te mafie. Polska nie przeprasza za to, że mamy twardą politykę emigracyjną. Jesteśmy też za tym, aby granice zewnętrzne strefy Schengen były pod ścisłą kontrolą. Jutro minister Sikorski spotka się między innymi z prezydentem Algierii, a także szefem algierskiej dyplomacji. To były informacje Polskiego Radia 24. Przygotujmy się na mroźną noc, nawet do minus 3 stopni, tylko na południu Polski plus 1 stopień, a jutro od 7 na północnym wschodzie do 15 na krańcach zachodnich. Około 10 będzie w centrum i na południu. Na niebie z kolei sporo chmur, ale będą także chwile ze słońcem, a parasole mogą się przydać na północy i wschodzie Polski. Wieczór w Polskim Radiu 24. A mamy już prawie 7 minut po godzinie 22, dzisiaj 28 dzień kwietnia, mamy wtorek i przed nami kolejny temat, temat dotyczący przede wszystkim kultury, bo wrocławskie osalineum i Teatr Polski we Wrocławiu połączyły siły i zapraszają na wyjątkową wystawę dotyczącą współpracy Władysława Hasiora, jednego z najważniejszych polskich artystów, artystów powojennych z Teatrem Polskim. We Wrocławiu hmm, przywraca ona pamięć o jednym z najważniejszych spektakli w historii sceny przezapolskiej i wyjątkowej współpracy Władysława Hasiora z teatrem. Tak informują organizatorzy, a więcej o tym już teraz w Polskim Radiu 24. Warto pozostać z nami. Między sztukami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 wymieniane tuż obok Krakowa. I na czym polegała siła ich dyrekcji? Właśnie na tym, że oni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 cennych i niesamowicie reagujących na światło materiałów jak jedwab, futro, aksamit, włosy naturalne i te sztandary właśnie oświetlone, no, to jest niesamowity efekt, czyli te trzy z Donżuana i te dwie ze szkół, czyli w sumie mamy pięć prac oryginalnych Władysława Hasiora, ale oczywiście nie, do, nie tylko do tego ogranicza się ta wystawa, bo spektakl jest tym, gdzie w sposób naturalny spotykają się twórcy różnych dziedzin, bo to jest zarówno właśnie scenografia, czyli te sztuki plastyczne, jak i muzyka, o czym zaraz powie moja koleżanka, ponieważ udało się nam dotrzeć do tej muzyki, jak i sam tekst jako prawda, tak. tekst literacki, dramatyczny, plus potem dokumentacja spektaklu, która także jako fotografia już wkracza w, w dziedzinę sztuki, więc tutaj ta korespondencja sztuk jest czymś absolutnie naturalnym dla teatru.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 Ale oprócz y, tej muzyki znalazłam w Archiwum Polskiego Radia również kilka takich krótkich audycji, czyli głosy naszych twórców. Właśnie władzę Wachafiora, który mówi jak został zaproszony przez panią Krystynę Skuszankę i przecież nie mógł odmówić, jest także <laughs> tak, tak urocze, a także właśnie sam głos Krystyny Skuszanki jak opowiada o tym czasie jak właśnie pracowali wtedy we Wrocławiu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 która no, dzieli się tymi swoimi wspomnieniami i powiem, że to było dla nas no, wzruszające. Przecież e, tematem naszej wystawy jest twórczość Władysława Hasiora, to pokazujemy ją w szerszym e, kontekście. takim kontekście ożywienia, takiego niezwykłego ożywienia artystycznego, awangardowego, jakie wówczas przebiegało właśnie e, we Wrocławiu. E, Takie cezury naszej wystawy to jest...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 w kraju, ale jeździ po całym świecie. Z słynna. I Grotowski się przenosi przecież I, i tutaj działa. Działa Teatr Kalambur, który stanowi taką kontrkulturę, bardzo wywrotowy wówczas. Różewicz już przeprowadza się, prawda, do, do Wrocławia, ale jest także Marianna Bocian, jest dróżcz, więc w ogóle także w sztukach tym, gdzie też takiej korespondencji poezji i sztuk plastycznych bardzo dużo się dzieje i my ten kontekst pokazujemy głównie poprzez plakaty, awisze, ale także takie dru druki ulotne, które rozwieszone są po obu stronach sali na ścianach, które mają przypominać takie ściany, miasta i one są powieszone w sposób taki nieperfekcyjny, tradycyjną metodą z pędzlem, klejem i one pozwalają doświadczyć tego ogromnego właśnie ożywienia artystycznego, które wówczas we Wrocławiu miał miejsce, a poza tym gdzieś tam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 Hasior był na tym etacie, tak jak żeśmy to wspomniały na samym początku, hmm. zachowała się również jego teczka osobowa. <śmiech> Piękna. W pokazujemy właśnie kwestionariusz osobowy ze zdjęciem i życiorysem napisanym własną ręką przez.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 Y, y, kolejne lata y, no, po prostu w taka, taka konieczna konserwacja nastąpiła. Fantastycznie, że nam się udało je wypożyczyć, bo one jednak są już eksponatami Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Tak. Także to jest wspaniale, że się po prostu tam znalazły, bo dzięki temu się zachowały. Też tak. niestety magazyny w teatrach, no, wykorzystuje się po prostu ich zawartość do różnych innych no, rzeczy. Więc... To, jakby nie było, jest to sztuka użytkowa, prawda, scenografia, tak samo jak i projekt, więc zawsze, jeżeli one się zachowały, to jest to dodatkowa y, wartość. To jest fascynujące, co pani opowiadają, bo okazuje się, że tak wiele udało się paniom odkryć podczas samej realizacji wystawy, to też mówi o tym, jak wiele być może jeszcze jest do odkrycia, jak wiele w teatrach kryje się skarbów, no jak choćby te taśmy, o których pani wspominała, ale też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 A może też no, dodam jeszcze tak, że tej wystawie Scena Hasiora towarzyszy wystawa plakatu teatralnego i tutaj już bardziej, oczywiście e, chcielibyśmy zachować e, ten, ten czas, ale prezent, no, prezentujemy różne z, plakaty z różnych spektakli, z festiwali, bo też Wrocław się staje w, wówczas ważnym m, ośrodkiem, w którym or, organizowane są festiwale teatralne e, i, i te plakaty 20... 24 Cztery plakaty. Cztery plakaty są w Ogrodzie Barokowym o Solineum, tak, czyli jest jeszcze taka druga część tej wystawy. Tak, Artystów Plastyków. Zaczynamy plakatem z 1964 roku Michała Andrzejewskiego. Jest plakat Daniela Mroza, Franciszka Starowiejskiego, Jana Jaromira Aleksiuna z naszych przedstawień i z Festiwali Polskich Sztuk Współczesnych, które Teatr Polski organizował odbyło się 32 edycje, Pągowskiego Andrzeja i Wiktora Sadowskiego. No, czyli Te sami wielcy mistrzowie plakatu, no i mistrz Władysław Hasior na pierwszym planie. Jeżeli będą państwo we Wrocławiu, polecamy bardzo serdecznie, w wystawa zatytułowana Scena Hasiora dążył w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Pięknie paniom dziękuję za tę opowieść. Naszymi gośćmi były kuratorki wspomnianej wystawy. Pani Elżbieta Małecka, kierowniczka Archiwum Teatru Polskiego we Wrocławiu.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 24. Jest 22.30. Kamil Olak, zapraszam. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi był więziony przez białoruski reżim od ponad 5 lat. Jak mówił premier Donald Tusk, poza Andrzejem Poczobutem uwolnione zostały jeszcze cztery inne osoby. Oprócz Andrzeja Poczobuta na polską stronę został przekazany także ksiądz Gaweł i...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 Czapkiem uwolnienia Andrzeja Poczubuta był jego przyjaciel, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński. Jak podkreślał na antenie TVP Info, operacja z udziałem służb specjalnych była precyzyjnie przygotowana. Poszedłem oczywiście w asyście funkcjonariuszy ABW i agencji Bawywiadu. wywiadu. Mhm. Oni to wszystko zabezpieczali. Tam widziałem przez okno, że otoczenie tej strażnicy też było zabezpieczane przez żołnierzy z bronią i inne służby tam na pewno też miały udział. Chyba jakiś dron też był w powietrzu, więc to wszystko było niezwykle profesjonalnie przygotowane. Powiem szczerze, że to był no, mój pierwszy oczywiście kontakt z tym, jak działają nasze służby, ale naprawdę to było na wysokim poziomie. Tam byli też Amerykanie. Więcej o okolicznościach uwolnienia Andrzeja Poczobuta piszemy na portalu Polskie Radio 24.pl. Ma doprowadzić do zakończenia sporu między rządem a prezydentem. Mowa o projekcie ustawy o rynku kryptoaktywów przygotowanym przez Polskę 2050. Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował rządową propozycję, wskazywał na zbyt restrykcyjne kary oraz nadmierne uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego. Złożyliśmy projekt, który jest dość zbieżny z projektem rządowym, ale odpowiada ma zastrzeżenia prezydenta, mówi poseł Polski 2050. Andrzej Gomoła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 Radio 24. i mamy 34 minuty po godzinie 22. Mamy też jeszcze wtorek, to jest 28 dzień kwietnia i sporo propozycji dla Państwa jeszcze przed nami, oczywiście w Polskim Radiu 24, choć możemy powiedzieć, że jesteśmy tak w połowie tego wieczoru na naszej antenie, ale teraz spojrzymy bardziej międzynarodowo na to, co się dzieje i połączymy z jednej strony Bliski Wschód, z drugiej strony kierunek Azjatycki i to będzie temat na najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt minut w Polskim Radiu 24 natomiast o 23 suma wydarzeń i tam oczywiście najważniejsze informacje dotyczące zarówno naszego kraju jak i tych wydarzeń które mają miejsce na całym świecie. My zapraszamy oczywiście do tego żeby pozostać razem z Polskim Radiem 24, bo jesteśmy tutaj dla państwa. Powtórka programu. Chińskie znaki. Chińskie znaki przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Zbliżamy się do dwóch miesięcy wojny na Bliskim Wschodzie, która teraz w Teatrze Działań w tamtym regionie nie przypomina już tej konfrontacji, którą pamiętamy z pierwszych tygodni. Wcale to jednak nie doprowadziło do mniejszego niepokoju. Powiedziałbym, że to z czym mamy do czynienia w ostatnich dniach i godzinach przesuwanie terminów ultimatum, oczekiwanie na negocjacje, których nie ma to wszystko dokłada do niepewności i nie chodzi tylko o ceny ropy naftowej, benzyny na stacjach paliw na całym świecie, ale także wielu innych mniej oczywistych produktów. Ceny wielu z nich rosną już teraz w całej Azji. Fabryca plastiku i Materials w kantonie magazyny świecą pustkami. Zazwyczaj jest w nich zapas materiału na co najmniej kilka tygodni. Czekając na koniec wojny na Bliskim Wschodzie, ten po raz kolejny został odłożony na później. Zużyto wszystko, co udało się zgromadzić jeszcze pod koniec roku, bo ceny materiałów potrzebnych do produkcji plastiku od marca wzrastają codziennie, mówi Peng Xing z fabryki w kantonie. Był ceny był gwałtownie był... rosną od marca. Do teraz już o około 60% i nic nie wskazuje na to, żeby miały się zatrzymać. Ceny rosną praktycznie każdego dnia. Opcja Made in China w tym roku może nie być najtańszą. Wojna na Bliskim Wschodzie już o ponad połowę ścięła produkcję sztucznego jedwabiu w Indiach. Avichal Aria z Bindal Silk Milk w indyjskiej prowincji Gujarat. Kryzys energetyczny ma ogromny wpływ na przemysł tekstylny. Ten jest bardzo pracochłonny, a niedobór gazu drastycznie wpłynął na sytuację na rynku pracy w Indiach. Avichal Aria produkuje tkaninę, m.in. dla znanych w Europie sieciówek z modnymi ubraniami. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie uspokoi się, ceny ubrań za chwilę zaczną gwałtownie rosnąć. Mamy dwa główne skutki wojny w Iranie. Niska produktywność z powodu niedoboru siły roboczej i wysokie koszty produkcji. Z powodu tych dwóch scenariuszy nie jesteśmy w stanie obecnie efektywnie sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na zamówienia. Jedną z największych atrakcji turystycznych Tajlandii jest Sunkran, święto związane z wodą. Tamtejsza wersja naszego Śmigusa Dengusa. Jego niedłocznym elementem w turystycznej wersji są pistolety na wodę. Saran Kewicza i właściciel sklepu mówi, że w tym roku Sprzedało się o połowę mniej. Dochód nie jest duży. Rozumiem, że każdy musi oszczędzać. Nawet ja muszę być oszczędny obecnie. Zużywamy to, co niezbędne. Czy jest to już konflikt światowy? Czy obecną sytuację da się odbudować w pięć miesięcy? A może powrót do normalności zajmie? są obecnie prawie we wszystkim, co mamy w foliach aluminiowych, w foliach termokurczliwych, a także w oleju silikonowym. Silikon oil Prezydent Chin Xi Jinping w tym tygodniu ponownie wezwał do otwarcia cieśniny Ormus. W poniedziałkowej rozmowie telefonicznej z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, księciem Mohamedem Bil Salmanem, Xi Jinping potwierdził poparcie Chin dla wszelkich wysiłków zmierzających do przywrócenia pokoju. Opowiedział się też za rozwiązywaniem sporów środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Cieśnina Ormus powinna utrzymywać normalny przepływ, ponieważ służy to wspólnym interesom krajów, regionu i społeczności międzynarodowej, powiedział Xi według chińskiej wersji komunikatu, czyli nie jest to wsparcie postulatów Iranu, który chce kontrolować Ormus, a bardziej stanowiska Stanów Zjednoczonych. W komunikacie nie wymieniono żadnego z kluczowych graczy w regionie, chociaż Stany Zjednoczone i Iran wspólnie sparaliżowały ten strategiczny szlak wodny na ostatnie 7 tygodni. Iran podjął działania mające na celu zamknięcie cieśniny dla większości ruchu morskiego po rozpoczęciu wojny 28 lutego, podczas gdy Stany Zjednoczone rozpoczęły blokadę wszystkich irańskich portów 13 kwietnia. W opinii analityków to dowód na to, jak Chiny wykorzystują wojnę USA i Izraela z Iranem, aby prezentować się jako bardziej odpowiedzialne z dwóch światowych supermocarstw, które często woli pozostawać w cieniu niż być na pierwszym planie. Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Doktor Michał Bogusz zwracał jednak uwagę na to, że Chiny obrały strategię przeczekania ostrej fazy konfliktu. Mimo, że krytykują Stany Zjednoczone, to także otwarcie nie udzielają realnego wsparcia irańskim władzom. Bez zdolności realnego wpływu w terenie propaganda ma krótkie nogi. Pekin zorientował się i Irańczycy też się zorientowali jeszcze w połowie lutego po wystąpieniu prezydenta Iranu, którym... Bardzo ostro zaatakował Chiny. Powiedział, że Chiny się nie wywiązały, ze swoich zobowiązań finansowych, że były tutaj wielkie obietnice. I on właściwie jak ktoś inny przyjdzie i będzie chciał mieć podobne warunki działania jak, jak Chińczycy, to on natychmiast wszystko podpisze. To był taki sygnał, który wyraźnie wskazywał, że Irańczycy zorientowali się albo Pekin bezpośrednio ostro powiedział to, Prosto, w co wątpię, ale na pewno jest to wskazuje na to, że Irańczycy zorientowali się, że Pekin im nie pomoże i zostawił ich na lodzie. To było 18 lutego. No to był sygnał jednoznacznie jedno, jedno, jedno wskazujący, że w Pekinie, a zrozumiano, że nie mają żadnego wpływu na, na działania, powiedzenie tego wprost, czy danie wprost tego do zrozumienia Irańczykom, e, jest jedyną praktyczną rzeczą, którą Pekin może zrobić, w tym sensie, że nie dawanie Irańczykom nadziei. Przyspieszy eutanazję reżimu. Bo z punktu widzenia Pekinu, oni owszem wcześniej, tak o 2013, do pandemii możemy, można powiedzieć, oni mieli duże nadzieje z Iranem, że Iran będzie poważnym graczem lokalnie, który będzie ich proksi regionalnym, będzie współpraca gospodarcza, Będą oczywiście brali ropę z Iranu, która stanowiła ważny element, element niezależności importowej Chin, bo oni nigdy nie chcą, żeby mnie brać więcej niż 20% z jednego kierunku. Ale Iran tak, przeszarżował ze swoimi próbami zdobycia wpływów na Bliskim Wschodzie, a równocześnie Pekin zaczął rozwijać bardzo mocną współpracę finansową i gospodarczą z państwami po zachodniej stronie Zatoki Perskiej. Tak naprawdę ta ma teraz więcej ulokowanych pieniędzy i nadziei po drugiej stronie Zatoki Perskiej. Co oznacza, że Iran zaczął być problemem dla, dla Pekinu. Zyski były minimalne. Możliwość destabilizacji regionu przez reżim w Iranie duży i ta destabilizacja zagroziłaby interesom Pekinu zarówno po zachodniej stronie Zatoki Perskiej, ale także w bezpieczeństwie dostaw ropy i gazu. Tak? Bo owszem, Iran zaspokajał... tak Spiera drzwi 9% zapotrzebowania HRL. Tam w imporcie tego jest więcej, ale oni około 25% wciąż zaspokajają ze źródeł krajowych ropy i około 20% nawet 28% importu LNG idzie z Zatoki Perskiej, a Zatoki Perskiej czy z całości ropy, importu ropy to jest 41%. Te dane, o których mówisz, to już są dane, którymi Chiny powinny chyba realnie zacząć się przejmować. Oni z tego powodu oni uznali, że w sytuacji, w której nie mogą pomóc Iranowi, Iran zaczyna być dla nich problem. Najmniejszym złem jest szybka eutanazja reżimu. Stąd pozostawienie go na lodzie. Owszem, propagandowo teraz mówią, że tutaj trzeba wstrzymać, ale to wszystko jest gra pozorów. Jak to, to wygląda w grafie. kwestii rywalizacji amerykańsko-chińskiej? Bo jednak, czy Chiny też zdają sobie sprawę z tego, że ta sfera wpływów chińskich coraz bardziej się kurczy. Mieliśmy Amerykę Południową, teraz mamy Bliski Wschód. Oczywiście, krótkoterminowo to tak wygląda, ale długoterminowo, jeżeli problem irański zostanie rozwiązany w tym sensie, że Iran przestanie zagrażać pozostałym państwom Zatoki Perskiej, one nie będą musiały być tak mocno przytulone do Amerykanów. Z punktu widzenia Pekinu oni rozpatrują wszystko z perspektywy, co oni mogą zrobić, a mogą zrobić nic. Nie mają wpływu na... Na, na sytuację. Jedyny wpływ na sytuację, jaki mają, to, to wysłać sygnał Irańczykom, że oni im nie pomogą, co może w ich nadziei, ale niekoniecznie tak będzie. tak. Ale to jest jedyna rzecz, którą mogą zrobić, to jest skrócić czas agonii reżimu. To był analityk Ośrodka Studiów Wschodnich dr Michał Bogusz to przypomnijmy jeszcze twarde dane. Chiny są największym partnerem handlowym Iranu i kupują do 90% jego ropy naftowej. W 2021 roku podpisały 25-letnią kompleksową umowę o partnerstwie strategicznym z Teheranem. Jednocześnie Pekin spędził ostatnią dekadę na zacieśnianiu więzi z krajami Zatoki Perskiej, w tym z Arabią Saudyjską, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Pozostaje też głównym partnerem handlowym zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Izraela. Zobowiązanie do nieinterwencji było prawdopodobnie kluczowym powodem, dla którego na początku tego miesiąca Chiny zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywającą członków do koordynowania wysiłków o charakterze defensywnym w celu ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Warto przypomnieć, że Chiny zawetowały podobne próby interwencji w niedawnych konfliktach takich jak w Syrii czy Miannie. Tymczasem zaostrza się wojna na słowa między Pekinem i Tajpej. Chiny ostro formułują komunikat. Nie istnieje urząd prezydenta Tajwanu, bo nie ma takiego kraju jak Tajwan. O co chodzi? Spór wybuchł po tym, jak Tajwan w tym tygodniu poinformował, że Seszele, Mauritius i Madagaskar jednostronnie cofnęły pozwolenia na przelot dla samolotu prezydenckiego w przestrzeni powietrznej, którą zarządzają w ramach planowanej prezydenckiej podróży do Eswatini, jednego z nielicznych już sojuszników Tajwanu. Chińskie Biuro do Spraw Tajwanu zaprzeczyło tym twierdzeniom, ale wyraziło uznanie dla stanowiska i praktyki tych trzech krajów w zakresie przestrzegania zasady jednych Chin. 没有总统啊，外交部讲的也是差不多。 Chińskie Biuro do Tajwanu twierdzi, że Tajwan nie ma prezydenta. Ich Ministerstwo Spraw Zagranicznych formułuje podobne komunikaty. To pokazuje, że stanowisko Chin jest bardzo jasne. Po prostu nie formułowali go tak jasno w przeszłości. Czasami, gdy Kuomintang odwiedza Chiny, wszyscy używają pewnych argumentów, ale w rzeczywistości ich stanowisko jest dokładnie takie. Nie uznają istnienia Republiki Chińskiej, czyli Tajwanu. Republika Chińska nie ma prezydenta. Tak to postrzegają. Mówił rzecznik Tajwańskiej Rady do Spraw Kontynentalnych Liang Kuenqie. Tajwańskie władze te sytuacje wykorzystują też, żeby przekonać własną opozycję. Przypomnę, że niedawno wizytę w Chinach złożyła szefowa Kuomintangu. Wzywam niektórych polityków na Tajwanie, aby porzucili złudzenia co do polityki komunistycznej partii Chin wobec Tajwanu. Wszystkie te złudzenia opierają się na nierealistycznych postawach. Posłuchajcie, co Chiny naprawdę mówią. Każdy może z tego wyciągnąć wnioski. ...真正de讲的是什么? Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jia Kun również powiedział na konferencji prasowej we środę, że tak zwany prezydent Republiki Chińskiej już nie istnieje i podkreślił, że rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem reprezentującym całe Chiny. Przestrzeganie przez kraje zasady jednych Chin jest w pełni zgodne z prawem międzynarodowym i podstawowymi normami stosunków międzynarodowych, za co Chiny wyrażają swoje głębokie uznanie. Fakty są jasne tak zwany prezydent Tajwanu nie istnieje na świecie. Każdy, kto używa tego tytułu do oszustw i wyłudzeń, idzie pod prąd historii i przyniesie sobie jedynie wstyd. To był rzecznik chińskiego MZ Głodzia Kun i oczywiście innego niż takie stanowiska po Chinach trudno się spodziewać. Obecnie Tajwan jest formalnie uznawany za suwerenne państwo przez zaledwie 12 państw. Liczba ta stale maleje na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej w ramach właśnie polityki jednych Chin, czyli uznawania jednego ośrodka chińskiej władzy. Większość świata, w tym Polska, utrzymuje z Tajwanem jedynie nieoficjalnie stosunki gospodarcze i kulturalne. A 12 państw, które wciąż utrzymują stosunki dyplomatyczne z Tajpej to Belize, Gwatemala, Haiti Paraguay, Paragwaj, St. Kitts in Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Tuwalu, Watykan i Wyspy Marszala. Dodam, że na początku tego stulecia relacje z Tajpej utrzymywało 30 państw. Chiny, stosując głównie politykę kija i marchewki, czyli strasząc i obiecując inwestycje, doprowadzały do zerwania relacji z Tajpej na rzecz własnego ośrodka władzy. Nie tylko Chiny, ale także Japonia. To zresztą jest przedmiotem sporów między obydwiema kulturami. To miejsce nieodłącznie związane z herbatą. Rekordową sumę 7400 dolarów amerykańskich za kilogram herbacianych liści z wiosennego zbioru osiągnięto w tym tygodniu w prefekturze Shizuoka w środkowej Japonii, o tym japońska agencja Kyoto. Rekordowo drogie zielone liście herbaty zostały wyhodowane w mieście Shizuoka i sprzedane na corocznej aukcji najnowszych zbiorów na japońskim rynku herbaty. Na Cukiwada, hurtownik herbaty z Shizuoka, który kupił najdroższą partię herbaty na świecie powiedział, to była herbata, która naprawdę spełniła moje oczekiwania. Mam nadzieję, że". Dzięki niej wszyscy będą mogli poczuć smak japońskiej kultury. W tym roku zbiory herbaty w Japonii zaczęły się wyjątkowo wcześnie, co związane jest z deszczową wiosną. Japońska prefektura Shizuoka, słynie z zielonej herbaty. Przewiduje się, że szczyt sezonu zbioru herbaty w Japonii będzie miał miejsce w najbliższych dniach. Pamiętanie to tytuł wystawy indywidualnej. Zmarłego przed dwoma laty wietnamskiego artysty Dinh Q. Lee, którą można oglądać w hongkońskiej galerii Chancellor Lane 10. Kuratorem wystawy jest amerykański pisarz David Elliot. Wystawa to hołd dla twórczości wyjątkowego wietnamsko-amerykańskiego artysty, który w swoich pracach w szczególny sposób wracał do wątków dotyczących czasu wojny. Istotny wątek pamięci przewija się przez twórczość, Li, pisze dziennik South China Morning Post w jego nieustannych refleksjach na temat wojny w Wietnamie i jej dalekosiężnych następstw. Te wojny w Wietnamie... Nazywa się Wojną Amerykańską, podkreśla Elliot, który zajmuje się twórczością Lee od 2015 roku. Na wystawę składają się głównie prace stworzone z serii tkanych fotografii, które są charakterystycznym medium wietnamskiego artysty. Często powstawały z wykorzystaniem słynnych obrazów drukowanych w dużym formacie, potem ciętych na paski i przeplatanych kontrastującymi kolorowymi fotografiami lub innymi obrazami, które artysta na siebie nakładał, aby tworzyć wielowarstwowe znaczenia i sugerować nowe możliwości interpretacji tego, co widzimy. Na przykład bez tytułu 1 z 2013 roku to czerwono-czarny tkany obraz oparty na grozie wojny, znanej również jako Napalm Girl, słynnym zdjęciu młodej dziewczynki biegnącej nago obok innych przerażonych dzieci po ataku napalmowym palmowym Wietnamu Południowego w wiosce Trang Bang 8 czerwca 1972 roku. Dla mnie to wersja krzyku w wykonaniu Lee, mówi Elliot. Dwie wdowy z 2024 roku przedstawia Jacqueline Kennedy, byłą pierwszą damę Stanów Zjednoczonych z jednej strony, a Tran Le Thien, znaną lepiej jako Madame Nu, wdowę po Ngo Ding Ngu, bracie prezydenta Wietnamu Południowego Ngo Ding Diem z drugiej. Prezydent Wietnamu był kawalerem, a Madame Ngu była uważana za de facto pierwszą damę. Portrety dwóch kobiet... Są przeplatane motywami związanymi z wojną w Wietnamie, uzbrojonymi Wietnamkami i zakapturzonymi jeńcami wietnamskimi oraz żółtymi, czarnymi i zielonymi paskami, tworząc chromatyczny efekt, który przygasa z każdym kolejnym spojrzeniem. Kilka wybranych prac wideo na wystawie ukazuje to, co Eliot nazywa końcem władzy i końcem pewnej epoki. W filmie animowanym South China Sea si Pishkun z 2009 roku trwającym 6,5 minuty widzimy jak amerykańskie helikoptery wielokrotnie rozbijają się na Morzu Południowochińskim. Błękitne wody i niebo kontrastują z dużymi, niezgrabnymi metalowymi ptakami, które z hałasem przemierzają niebo i spadają pod fale. Li urodził się w wietnamskim mieście, niedaleko granicy z Kambodżą w 1968 roku. Pod koniec lat 70. uciekł z częścią rodziny Łodzią, najpierw do Tajlandii, a następnie do południowej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Tam zaczął dostrzegać, jak historia przedstawiająca wojnę, która całkowicie zmieniła jego życie, życie jego rodziny i jego kraju, jest opowiadana z bardzo wąskiej, czysto amerykańskiej perspektywy. Kontrast między jego wersją wojny, która tak bardzo go poruszyła, a tą samą wojnę przedstawioną w Hollywood Stanowił nić spajającą całe jego życie i karierę. To zderzenie było tak głębokie, że w 1997 roku postanowił na stałe wrócić do Ho Chi Minh, dawniej Saigonu, i otworzyć tam swoje studio. Doświadczenia Lee w Stanach Zjednoczonych ukształtowały w nim głęboką podejrzliwość wobec kapitalizmu, a także sprawiły, że wykształcił dość zdystansowany, analityczny pogląd na amerykańskie społeczeństwo i jego wolności w południowej Kalifornii jako imigrant, zdał sobie sprawę, że nie może rozmawiać o Wietnamie, ani o wojnie. Mimo to chciał zaangażować się w Wietnam. Bardzo głęboko odczuwał tę odpowiedzialność. Mówi w wywiadzie dla hongkońskiej gazety South China Morning Post Elliot. O wojnie wietnamskiej, która w Wietnamie jest wojną amerykańską. Jakże to dzisiaj jest aktualne? Opowiada wystawa w hongkońskiej galerii Chancery Lane 10. Świątynia Konfucjusza w Tajpej zaprasza uczniów na doroczną ceremonię błogosławieństwa. O tym Taiwan News. Każdego roku tysiące uczniów odwiedza świątynię przed egzaminami wstępnymi do szkół średnich w połowie maja, aby modlić się o sukcesy w nauce. Tegoroczne wydarzenie, którego tematem przewodnim jest wskazówki mędrców, wznosząc się z każdym krokiem, nawiązuje do tradycyjnych rytuałów, a jednocześnie zawiera nowoczesne elementy. Zainspirowani częściowo bliskością świątyni do lotniska Sungshan Taipei, organizatorzy zapewniają, że tegoroczna ceremonia pozwoli uczniom ruszyć w kierunku realizacji swoich celów. Według organizatorów ceremonia błogosławieństwa składa się z trzech etapów. Najpierw uczniowie powinni przynieść swoje dokumenty rejestracyjne do punktu informacyjnego. Tam, w ramach podarków, otrzymają długopis z limitowanej edycji i skarpetki odprowadzające wilgoć z haftowanym konfucjańskim wzorem i kaligrafią, które zachęcą ich do osiągania sukcesu krok po kroku. Uczestnicy ceremonii udadzą się następnie do Dacheng Hall, gdzie zostaną przeprowadzeni przez tradycyjny rytuał trzech pokłonów. Pierwszy pokłon oznacza oświecenie, drugi pokłon inspiracja, a trzeci jest w intencji otrzymania maksymalnej liczby punktów na egzaminach. Organizatorzy wierzą, że pomoże to uczniom zbudować pewność siebie, pielęgnować uważność i zachować spokój podczas egzaminów. Uczniowie są później zachęcani do zapisania swoich celów na kartach modlitewnych i wrzucania ich do puszki przed salą jako przysłanie do Konfucjusza. Tajwańska Poczta zachęca zaś uczniów do pisania listów. Każda pocztówka wysłana zostanie 28 września z okazji urodzin Konfucjusza, dodając innym uczniom otuchy na początku nowego roku szkolnego. Powtórka programu Wieczór w Polskim Radiu 24 56 minut po godzinie 22.00 mamy i mamy też bieżące, dość ciekawe informacje prosto z naszego krajowego politycznego podwórka. No, rozmawialiśmy już dzisiaj w Polskim Radiu 24 i to niejednokrotnie o sytuacji dotyczącej Polski 2050, a przede wszystkim tego czwartkowego głosowania w sprawie wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski z Centrum. A Centrum, to też możemy przypomnieć, jest odłam Polski 2050. 2050 po tym politycznym rozpadzie tego ugrupowania. We wtorek Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek Przypomnijmy też, że niektórzy posłowie Polski 2050 ugrupowania, które Paulina Henik Kloska niedawno opuściła wraz z częścią działaczy, nie wykluczyli głosowania za jej odwołaniem i to wywołało szereg kontrowersji. W związku z tymi wątpliwościami wokół pracy resortu klimatu posłowie Polski 2050 no, zaprosili Paulinę Henik Kloskę na posiedzenie klubu, które odbyło się w poniedziałek wieczorem. Wtedy szefowa Ministerstwa Klimatu i środowiska nie pojawiła się na tym spotkaniu, tłumaczyła, że nie mogła wziąć w nim z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe, które już były zaplanowane dużo wcześniej, co ciekawe i to jest ten bieżący wątek, we wtorek, czyli dzisiaj późnym wieczorem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała na Platformie X, że rozpoczęło się dodatkowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Polski 2050 z udziałem Pauliny Henik-Kloski. I tutaj cytat, rozmawiamy o naprawie systemu kaucyjnego i czystego powietrza. Dziękuję pani minister za przyjęcie naszego zaproszenia. Tak napisała minister funduszy i polityki regionalnej. O tej sprawie więcej też opowiemy państwu w sumie wydarzeń, która już za moment, bo za niespełna dwie minuty w Polskim Radiu 24. Zapraszamy do pozostania z nami.